Nowiny 31 tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Przez Skype'a połączyliśmy się z Szymonem Grabarczukiem z Lublina. Halo. Dzień dobry. I jest też z nami Wojciech Tadeusz Mężyk. Halo. Dzień dobry. No właśnie, a Ty Wojtek skąd się łączysz, powiedz z jakiego miejsca? W tej chwili jestem u znajomego Sosnowca. Sosnowco. No to mamy dzisiaj takie bardzo rozległe połączenie, ale przez Hangouta, nie przez Skype'a. Także jeśli ktoś by miał ochotę dołączyć do nas, to zapraszamy w jaki sposób, Marku? No właśnie, ja nie <śmiech> wiem, chyba musiałbyś tego linka znać albo się do mnie odezwać yy, na Google+. Plus, tak? Nie wiem jak tutaj się łączy. Szymon chyba ma tutaj większe doświadczenie. No, nie wiem, ja na miejscu kogoś takiego znajomego po prostu bym się odezwał do niego na face, bo zakładam, że raczej face'a wszyscy mają. Ewentualnie można by ten link też podać na wiki, na no, link wiki radia, nie wiem, czy to jest jakoś tam większoocelowe. No, można by ewentualnie wejść jeszcze na Irca. O, można, Możliwości jest dużo. Można by wejść na jest. No dobrze, będziemy próbować w takim razie na następny raz się tutaj lepiej zorganizować. No dzisiaj Skype nie działa podobno. No mi nie działa. Także mhm. nie wiem dlaczego. No dobrze, ale zaczynamy audycję nowiny 31 tygodnia. Najczęściej odwiedzane strony w lipcu 2014 to jest pierwszy temat. Nagrody w kolejnej części konkursu wiki lubie podręczniki to jest drugi temat. Miesiąc wyróżnionego artykułu Spot reklamujący te, to wydarzenie, tablica ogłoszeń, gran, wiki-granty, e, zdjęcia z kanałów Likr przechodzą do Commons, Prepedia. To są tematy, które omówimy w pierwszej części dotyczące Wikipedii. No i nie wiem, czy starczy te, czasu na, na drugi temat, na, na wolną kulturę, drugą część. No ale wspomnimy, że Fundacja Wikimedia akceptuje dotacje w bitcoinach. E-booki bez DRM sprzedają się dwa razy lepiej. Wyspiarze zwariowali, Wielka Brytania znosi kary za piractwo. Zostawmy na razie bez komentarza. Powiedzmy tylko, że to jest zdementowana informacja. No nie właśnie, miałeś nie mówić. Zastraszanie to nie ochrona twórców. Raumot od, od <coughs> zawodowego fotografa. Raumrot. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest chyba ten autor, o ile ja dobrze zrozumiałem. Aha. Otwarta nauka w Polsce 2014 diagnoza. Jest społeczny konflikt o prawa autorskie. Zobacz grafikę, go opisuję. Wszyscy chcą być pink, czyli o tym, czy kolor różowy może być znakiem towarowym. No, podejrzewam, że gdzieś tutaj na początku tej, tej części nam ucieknie czas, ale za tydzień się spotykamy. Za tydzień się spotykamy, mimo że będziemy w Londynie, ja z Szymonem przynajmniej. Marek będzie w Polsce, więc będzie próbował się z nami połączyć on z kolei przez Skype'a albo przez Hangout'a. Tak, zobaczymy jak to wyjdzie z tej strony. No dobrze, to zobaczymy, to będzie pierwsze doświadczenie takie już daleko wyjazdowe. Zobaczymy jak tam z internetem na przykład, no, z różnymi rzeczami. Niby to jest wszędzie tak samo, ale pewnie są jakieś różnice. Wojtku, oddaję Ci głos w takim razie. Najczęściej odwiedzane strony w lipcu 2014. Ja otworzyłem sobie stronę, ale to jest na dzisiaj, a dzisiaj już jest 2 sierpnia, więc Ty masz pewnie zapisane, jak to wyglądało 31 lipca. No tutaj w zasadzie nie ma różnicy między stanem na ostatni dzień lipca, a stanem dzisiejszym. Z tym, że no ta lista dziesięciu najczęściej odwiedzanych artykułów w miesiącu lipcu mnie troszeczkę rozczarowała, ponieważ widzę tutaj aż dwie pozycje, które wydaje mi się, z mojego doświadczenia wynika, są sztucznie nabite. Jakiś automat wchodził na z artykuły Wikipedii i odtwarzał, znaczy powodował otwieranie w dziesiątka dziesiątkach tysięcy wizyt. To, które masz na myśli, bo to dziesiąte miejsce jest Neymar. Dziesiąte miejsce jest związane z piłką Neymar, brazylijski piłkarz. No to chyba nie ma zdziwienia. Nie, to oczywiście wiadomo, to są jeszcze ślady po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Natomiast mówię o dziewiątej pozycji, Bacillus Turingesis. To jest e, taka bakteria, która żyje sobie w przewozieniu różnych gatunków motyli. I po prostu e, analiza, e, jak rozkładały się e, statystyki dotyczące odzwiedziń tego hasła, pozwala mi e, wysnuć taką hipotezę, że po prostu e, to nie byli e, żywi ludzie. Aha, czyli te boty jakieś, tak? Jakiś bot, jakiś automat musiał w tym przypadku zadziałać. No tutaj takim sygnałem hmm. jest to, że nie ma, nie ma żadnych odnośników oprócz tego hasła. Tutaj... Ja, ale to jest dobre, dobry artykuł, więc być może on był jakoś na stronie głównej. I właśnie budowany, się zastanawiam, czy jeszcze... to nie jest we no strony głównej. sprawdzałem, nie ma żadnych, żadnych podstaw, żeby przypuszczać, żeby... Yy, był jaki, było jakieś uzasadnienie, że on się pojawiał gdzieś na stronie głównej, że był jakiś związek. To mi się kojarzy z czymś takim, co było dwa lata temu. Pamiętamy, y, z, y, jakaś część broni, Zamek Swobodny, to był jakoś bardzo często od, odwiedzany w ciągu całego 2012 roku. Mhm. To jest analogiczna sytuacja, z tym zamkiem swobodnym i z tą bakterią. Dobrze, to przejdziemy dalej. Na no, a, pozycji a, a czekaj, a może, a może to coś z tym wirusem ebola, który ostatnio też jakoś powraca? To, to nie jest jakiś, jakaś bakteria, która właśnie przenosi, czy coś? To nie ma tutaj związku, nie, te, czy, czy nie śledziłeś? Nie, to nie tak. ma związku. Aha. Wirus ebola oczywiście jest w trendzie wzrostowym. Ale tego jeszcze nie widać. Tego jeszcze nie było widać w lipcu. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. ósme miejsce. Lionel Messi jest u mnie. Ósme miejsce Lionel Messi. To bez komentarza, bo to jeszcze mistrzostwa. Mm -hmm. Harry Potter. Tak, na tym miejscu jest Harry Potter. <laughs> no właśnie. E, tak, któraś telewizja że TVN w lipcu e, zrobiła powtórkę filmów. I.. to. To jest tak się jest. Jest korelacja między tymi wyświetleniami filmów w telewizji a oglądaniem. No to oczywiście. Tak, czarodziej, czarodziej będzie nam się pojawiał. pojawiał jeszcze od czasu do czasu pewnie. No, skoro ma takie zdolności, nie? Mirosław kloze. Mirosław kloze na szóstej pozycji. Reprezentant niemiec w piłce nożnej. Na piątym miejscu Polska, to jak zwykle, więc tego nie trzeba komentować. Na czwartym miejscu jest powstanie warszawskie. Mhm. A czy masz informację jak to w zeszłym roku wyglądało? E co mianowicie? No na przykład powstanie warszawskie wiadomo, że w zeszłym roku też było pewnie wysoko w rankingu, ale ile było wyświetleń? Na przykład czy masz takie zapiski, czy można hmm, sprawdzić nie, wyż... nie mam takich zapisków. Można sprawdzić wyświetlenia z dowolnej daty, Aha. ale niestety nie można pokazać z całego okresu, przynajmniej nie w jakiś taki czytelny sposób. Mhm, mhm. Chyba, że ja o czymś no, nie wiem. W ten sposób nie, nie za bardzo. No bo mamy okrągłą rocznicę, 70, więc należałoby przypuszczać, że i akcja promocyjna, która jest większa i, i silniejsza, no spowodowała, że tych wyświetleń jest albo więcej, albo są wcześniej i, i może dłużej będą trwały. No ciekaw jestem takich różnic, no ale skoro nie mamy, no to trudno. Ale Powstanie Warszawskie, no wiadomo, że będzie tutaj też y, jeszcze przez jakiś czas odwiedzaną stroną na pewno bardzo. 158 324 wyświetlenia ja mam zapisane tutaj na 2 sierpnia. Tak, zgadza się. No ponad 150 tysięcy i to jest... Y to już jest dużo, a musi być jeszcze więcej, ponieważ planujemy taką akcję promocyjną na stronie głównej w rubryce Rocznice i każdego dnia dawać jakieś odnośnik związany z powstaniem. No ja się trochę zagapiłem w tym roku, bo wpadłem na pomysł, ale dopiero wczoraj niestety, żeby przeczytać te hasła wszystkie, każdy dzień po dniu powstanie. Yy, to jeszcze pytanie przy okazji rocznic. Ten mechanizm losowania już działa, czy jeszcze nie? Tak, tak działa. Został włączony 30 lipca. Aha, czyli mamy w tej chwili te strony polecane. Yy, rocznice Rocznicę. są losowane z wcześniej ustalonych przez użytkowników listy. Aha, no to fajnie. To ciekaw jestem, jak to działa. Muszę poobserwować. Strona internetowa na trzecim miejscu 173. No właśnie, jeżeli by popatrzeć na stronę internetową, to widzimy, że to jest oglądalność w jeden tylko dzień i to jakaś strasznie gigantyczna. No właśnie, ciekawe, dlaczego ludziom się nagle przypomniało, że, że, że jest. Czyli coś też takiego, automat. Jak strona internetowa. No, mnie by się wydawało, że to też jest automat. Ponieważ e, artykuł z, e, strona internetowa ma zazwyczaj e, kilkadziesiąt wejść. E, na przykład jeżeli sobie popatrzę na wcześniejszy miesiąc na czerwiec to są takie liczby jak 288, 210, 114. 123. No a to tu 170 tyle, tysięcy. E, 28 lipca. 171 tysięcy. Mm -hmm, mm -hmm. No, I ani ciekawe. dzień wcześniej, ani dzień później. E, też nie, nie ma takiego. E, no i te sugerowane e, powiązane. Nie średniej. Mm -hmm. Więc ja przypuszczam, że 28 zadziałał jakiś automat który wygenerował tych 170 odwiedzin. No bo te sugerowane, powiązane strony też jakoś tutaj nie za bardzo pasują. Green Day, Ślub, Benning 787, Barack Obama, Internet. To tak no nie się... za bardzo ma związek, zwłaszcza, że to są e, no, kilkanaście tysięcy. Wszystko to są strony internetowe pewnie. Też, w związku z, z tymi 170 ma no, na drugim miejscu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 179, ja mam tutaj. Tak, i na pierwszym miejscu te ostatnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2014. Dwie pierwsze pozycje w lipcu były takie same jak dwie pierwsze pozycje miesiąc wcześniej, w czerwcu. No, sezon ogórkowy, nic się specjalnie nie dzieje w mediach, może no, wszyscy na wakacjach, może trudno jest, też nie zaglądają do internetu. Ogółem ile wyświetleń ciekawe było wszystkich w, sierp... w lipcu, ale to jeszcze pewnie jest niepoliczone, ale chyba na bieżąco się liczy, prawda? No to może warto zajrzeć do takiej statystyki i porównać z poprzednim, z poprzednim miesiącem. Pewnie gdzieś taka statystyka jest, ale podejrzewam, że tylko z samymi cyframi bez żadnych prezentacji. A już mam. Masz? Jest... Mamy minus 36%, ale to jest w stosunku do zeszłego miesiąca, czyli sierpień już chyba jest liczony tutaj. 404 miliony było w czerwcu 2014 roku, a w lipcu 393 miliony, czyli troszkę spadło, ale w porównaniu na przykład z marcem gdzie było 428 milionów i w lutym, gdzie było 475 milionów no to widać, że te miesiące takie, gdzie jest jaśniej generalnie chyba, chyba chodzi o światło to jest, jest mniej odwiedzin w Wikipedii pewnie w ogóle odwiedzin w internecie Myślę, że to z tym się wiąże. No dobrze, ale w takim razie to już zamknijmy ten temat, bo czas nas goni. Dziękujemy Ci bardzo Wojtku za, za tą relację. E, zapraszamy oczywiście za miesiąc. E, to będzie, będzie wtedy podsumowanie sierpnia. E, zostań oczywiście z nami, jeśli masz ochotę tutaj e, coś e, dopowiedzieć. Zostanę, jeżeli będzie coś wymagającego komentarza. Zaprosimy, oczywiście. Nagrody w kolejnej części konkursu Wiki lubi e-podręczniki, to jest akcja, którą Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspólnie ze środkiem Rozwoju Edukacji prowadzą i ona trwa jeszcze do końca sierpnia. Ostatnia seria i w tej ostatniej serii najwięcej jest plików audio, także jeśli ktoś czuje się mocny w znajdowaniu albo w komponowaniu nawet tam są proste dźwięki do, do, do stworzenia. A sprawdzałeś jak to wygląda? Czy już nie zostały załadowane? Nie, a można zobaczyć ile jest załadowanych? Tam, jest no, tu by gdzieś taka podstrona. No, to, to na przyszły tydzień albo na za dwa tygodnie obiecuję zobaczyć, bo teraz za dużo czasu by to zajęło. W każdym razie mamy już dwóch liderów tego konkursu, Shlomo Leib. I Nina Marta, które, którzy już w dwóch edycjach majowej i czerwcowej zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Gratulacje gratulujemy i Mielon jeszcze jest, który w kwietniu zajął pierwsze miejsce, a w maju i w czerwcu trz... w maju trzecie miejsce, a w czerwcu w ogóle nie, nie, nie klasyfikowane jest, jak widać. Nagrody są dosyć wysokie, bo pierwsza nagroda to jest 2,5 tysiąca druga nagroda 1400, trzecia nagroda 500 zł. Zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział, to wiki lubi e-podręczniki. Zapraszamy do odwiedzenia strony konkursu. Ja nagrałem taki spot reklamujący te, ten konkurs. Jest on w tej chwili prezentowany w strumieniu Wikiradia. Jeśli ktoś w sobie otworzy strumień, teraz na godzinę mniej więcej usłyszy ten spot. To już nie będziemy go tutaj chyba prezentować. Możemy przejść do następnego tematu. Miesiąc wyróżnionego artykułu. Do tego też zrobiłem spot właśnie reklamujący, ale chyba też szkoda czasu na odtwarzanie jego. Warto powiedzieć o tym, czego on dotyczy. To jest Taki raz na rok, mniej więcej organizowany, miesiąc wyróżnionego artykułu. No w zeszłym roku był i w tym roku jest ponownie. Czy to ma jakąś głębszą tradycję? Y Chyba nie. Tak. Zas to, czy, to, uh -huh. Chyba nie? Tak, <grych> na razie usłyszałem. No, no, no więc właśnie, y co, co ten Marku twierdzi? dlatego że ja to akurat rok temu organizowałem i Aha. mieliśmy... no to widocznie... Ten... Organizujemy... Ok, z dobra, wycofuję się. Nie, ale, ale może coś no, jeszcze nie się Może mi się coś pomyliło. Dobrze, wycofuję się, bo tutaj nie będę się układał. Czyli co roku jest organizowane, jak dawno były pierwszy raz? No, miesiąc wyróżnionego artykułu to była inicjatywa, rok temu wymyślona. Aha. E, z okazji właśnie tam urodzin wikipedii, był pomysł, żeby zrobić nie tydzień tematyczny, tylko jakąś taką bardziej wyjątkową akcję. E, kilkoro użytkowników w tamtym roku e, napisało strony, ja ją trochę tam podrasowałem graficznie, w moim przekonaniem, żeby ładnie jakaś tam wyglądała. E, w tym roku też zostałem poproszony, żeby coś takiego zrobić. Właściwie to oni sami sobie zrobili tutaj open book nie wiem, jak go dokładnie przeczytać. Eee, Open BK, no, tak skopiował. Czy tam. Mhm. Open BK, nie mm, Skopiował ten kod ten i, i tam wypełnił treścią. Jeszcze Maryfa 80 do tego się dołożyła eee, i pewnie ktoś tam jeszcze. Eee, no i w ten sposób mamy już drugą edycję MWA. Eee, rok temu chyba z 50 wyróżnionych artykułów eee, dzięki tej akcji Przybyło. To jest dosyć dużo, bo zwykle z tego, co mi kiedyś mówiła, Ferrari wzrost jest około 20-25 artykułów miesięcznie. Ostatnio nawet trochę mniej. No i może była jednak tam trochę statystykę poprawi. Rzeczywiście nie robimy dla samych statystyk, dla no, zabawy i dla satysfakcji. No, i już trochę się osób zgłosiło. No właśnie, ta akcja polega na tym, żeby skupić się na trzech, trzy są takie ścieżki, które, które tutaj są proponowane. Pierwsza to piszemy i zgłaszamy artykuły. Druga to sprawdzamy propozycje, jeśli ktoś inny dał taką propozycję, żeby był wyróżniony artykuł. I trzecia, poprawiamy istniejące hasła, które być może były kiedyś w starych standardach wyróżnione, a w tej chwili warto, żeby by one zachowały to wyróżnienie i żeby się utrzymały, no ale powinny spełniać już wyższe standardy. No i każdy... Tak, to są takie <coughs> podstawowe trzy moduły. Mm -hmm. Zaproponowałem właśnie, żeby rozbić aktywność w ramach MWA na jakieś takie ścieżki, moduły, sposoby uczestnictwa, tak, żeby ludzie... No chyba mi się wydaje, że to jest bardziej chwytliwe, tak, żeby właśnie ludzie mogli się zapoznać z tym, co, co mogą zrobić, żeby im podsunąć, co, co mogą zrobić konkretnie no i się tam podpisać, że ja robię to, ja robię tamto. Coś podobnego przecież było jakiś czas temu w przypadku Wikidanych i, i, i tam też właśnie była jakaś tam wielka akcja podzielona na kilka różnych form aktywności. To chyba nawet wywaliło, więc Coś takiego chcieliśmy sobie powtórzyć. Mm -hmm, mm -hmm. No to fajnie, to fajnie, że taka akcja. Jest ona potrwa do 26. Dobrze pamiętam. Tak. Do 26 tak, września. września, bo to są akurat urodziny polskojęzycznej w Wikipedii. No, ciekawe, czy będzie więcej czy mniej. A jak oceniasz, więcej jest chętnych niż w zeszłym roku? Bo tutaj, oczywiście, można się dopisać do tych różnych ścieżek, kto chce co robić i to do niczego nie zobowiązuje, tylko jak gdyby wyraża chęć brania udziału w tym, w tym projekcie. Czy to jest więcej niż w zeszłym roku, czy, czy tyle samo, czy no, mniej? To, y, ciężko mi powiedzieć, nie patrzymy, ale y, do rozpoczęcia zostały jeszcze raz, dwa trzy tygodnie z jeszcze tam kilkoma dniami, mhm. więc y, prawdopodobnie rok temu, trzy tygodnie z pokładem, no tak, to, to jeszcze ok. nie było strony miesiąca wy wyróżnionego no artykułu. Mhm. W tym roku OpenBK właśnie e, zaproponował, żeby e, zrobić tą listę i żeby trochę wcześniej wystartować z promocją. E, ja to oczywiście przyjąłem z e, no, entuzjazmem, więc Mm -hmm. czy aprobatą, przychyliłem się do jego pomysłu i zrobiliśmy sobie coś takiego, czy tam oni zrobili, a ja troszeczkę troszeczkę jakoś tam. No bardzo, bardzo fajnie jest zrobiona ta strona, w takim nowym designie, jak, jak, jak nie Wikipedia to wygląda właściwie. No teraz strony pomocy będą tak wyglądać, ja rozumiem. E, no tak bym trochę... e, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, znaczy, wiecie, ja to wszystko właśnie tutaj sobie eksperymentuję i tak. No bardzo ładnie, a to z CSS-em coś jest powiązane Dziękuję. jakoś, tak, chyba? Trudno edytować no, taką stronę? Nie, nie, myślę się wydaje, że nie. Znaczy, to, jest, to jest, Jestem samoukiem. Wziąłem kod, wziąłem to, co widziałem, że mi się podobało. Coś tam mm. zmiksowałem. No, tak to wygląda. No, czyli uczyć się po prostu przez praktykę i kopiowanie. Tak. <grych> A warto zaznaczyć, że mamy obecnie ponad 2630 wyróżnionych artykułów i ponad 420 medalowych ilustracji. No to jest A dużo. A z tego co wiem, co to jeszcze Marycha robi statystykę wyróżnień w ciągu naszej historii, w jakim miesiącu, ile tam przybyło i w ogóle. Nie się tam, przyznaje się samemu, nie chciało tego robić, więc jak się dowiedziałem, że Marycha coś takiego by chętnie zrobiła, to jej po prostu powiedziałem, że jest taki Taki motyw, jeżeli chcesz, to możesz to zrobić. To e, się zgodziła, i e, być może za jakiś czas zobaczymy właśnie statystyki takie dokładne. Mm -hmm. e, Marycha 80, mówisz o tym Niku. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Dobrze. Kolejny temat, jaki mamy na dzisiaj, to mm, tablica ogłoszeń. To wnioski o wiki granty. To może Szymon, ty opowiedz nam, co tutaj, jak to wygląda. Tak, znaczy ja tutaj e, cały ten e, temat podsunąłem, więc może ja go właśnie streszczę. Po pierwsze, e, ten motyw wiki grantów e, Pozwoliłem sobie napisać na tablicy ogłoszeń, że ładnie nam wzrasta zarówno liczba wniosków skierowanych do komisji mhm. wiki grantów, jak i liczba osób zainteresowanych tymi wnioskami, więc to nie jest tak, że e, coraz więcej wniosków pisze ta sama grupa ludzi. E, teraz już 31 osób, chyba 32 osoby nawet pisały te wnioski w tym roku. Dla porównania wcześniej było około 20. Dla porównania ze dwa lata temu e, budżet Wikigrantów to było 5 tysięcy złotych. E, w tamtym e, i, i potem tak, i potem, jeżeli dobrze mówię, w 2014, na 2013 miało być na 2013 miało być 5 tysięcy złotych, w 2014 pierwotnie miało być 10 tysięcy, ale to się szybko skończyło, znaczy szybko, przed połową roku i zarząd nas w tym momencie już zaskoczył, ponieważ nie dołożył nam 10 tysięcy, tak, żeby było żeby była pula roczna 20 tysięcy tylko dołożyłem 20 tysięcy polu, pula roczna jest 30 tysięcy, a więc przybit, przebitka jest ogromna, ale wydaje się, że całkiem sporo z tych dołożonych 20 tysięcy zdołamy wydać, bo ludzie całkiem fajne projekty nam przedstawiają, to też nie jest tak, że my przepychamy wszystko, co dostajemy No a co, ale... co zwróciło twoje, na... twoją uwagę ostatnio, powiedz, jaki z projektów? Słucham? Jaki z projektów ostatnio zwrócił twoją uwagę, bo ty śledzisz? A, no akurat y, ostatnio to właśnie y, jeden z moich znajomych y, wiki prawników, Karol Karolus, y, poprosił o książkę w mojej księgarni, też jego, mojej, y, wydziałowej, y, o prawie II Rzeczypospolitej i Karol ma zamiar już się nawet do tego właśnie wziął przerobić kategoryzację i poprawić wiele artykułów z kategorii prawo i ustrój II Rzeczypospolitej. Dla mnie to jest kapitalny pomysł i to się też, jeżeli już mogę szybciutko przełożyć, myknąć do, do następnego tematu też w ogłoszeń, podobnej pracy, co Karol robi w II Rzeczypospolitej wymaga ekonomia tutaj e, przechodzimy do tematu projektu instytucjonalnego Ekonomia, e, w którym właśnie biorę udział. E, to jest, e, od razu mówię, właśnie płatny e, ten, ten projekt, dlatego jestem zobowiązany mówić o tym głośno i się przyznała Ci w ogóle. E, znaczy sam się zobowiązujesz, to, czy to jest gdzieś to, że... napisane? Sam się zobowiązujesz, czy to jest gdzieś, e, że musisz? No, to jest, to jest przecież, jakiś czas temu mówiliśmy, że się zmieniają warunki A, edukowania, o, o Więc właśnie. jeżeli tam okay. dotujesz płatnie, to musisz się do tego przyznać. Więc mam osobne konto i w ogóle i w ogóle, ale mówię o tym dlatego, nie, nie dlatego, że jestem zobowiązany do czegoś, tylko dlatego, że zauważyłem, że e, moja paczka 130, 130 artykułów, które miałem zrobić, już zrobiłem, to jest nic w porównaniu do tego, co, co, co czeka. E, bo może najpierw o tej samej wiki ekonomii. E, NBP e, ma taki projekt, żeby w ramach e, korzystając z różnych nowoczesnych środków edukować tam e, uczniów, studentów, społeczeństwo e, co do tych podstaw ekonomii. I wpadli gdzieś tam na pomysł, że skoro Wikipedia jest dosyć popularnym nośnikiem, e, no to w takim razie e, informacji, to w takim razie e, wykorzystajmy Wikipedię i sprawdźmy tam ewentualne błędy, poszeszmy, poprawmy i e, niech ludzie czytają w Wikipedii, jeżeli już czytają, to niech czytają e, rzetelnie przedstawioną wiedzę. E, ich pojęcie rzetelnej e, wiedzy się trochę rozmija z naszym pojęciem, to znaczy e, oni poprosili ekspertów z ekonomistów z szkoły głównej handlowej i e, z Uniwersytetu e, Wrocławskiego i, i ci eksperci mimo, że im były przedstawiane zasady wikipedii to jednak e, nie bardzo coś dzwoni się zastanawiam, Skype. to Skype. ewidentnie Skype jest okej okay. tak, już wyłączyłem. okej, okay, mhm. dzięki e, i mimo, że, że my się e, to chyba będzie do wycięcia e, mimo, że my się staraliśmy tam im przekazać e, wiedzę na temat oru, weru i tak dalej, i tak dalej, co można, czego nie można i jak pisać dobre artykuły, no to one, oni tak um, trochę pisali może i poprawnie, znaczy prawdę, ale, ale formalnie to to nie bardzo zawsze, bo nie zawsze um, rozumieli na przykład rolę źródeł w Wikipedii. Um, no i tak jest kilka zastrzeżeń, ale jakoś tam to wszystko chcemy prostować, bo e, być może to nie będzie ostatnia e, edycja tego programu e, WikiEkonomia. Mam nadzieję, że jeżeli będzie jakaś następna, to e, już bardziej e, z większym zrozumieniem i, i jakoś tak się zastosują do tych naszych zasad. E, ja zrobiłem 130 artykułów, Jarl robi 130. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, to jest jeszcze nic, bo em, zauważyłem, że większość z tych artykułów jest linkowana do kategorii bardzo szerokich, To znaczy tak jakbym e, na przykład jakieś przestępstwo nie, nie kategoryzował w kategorii przestępstw, tylko w kategorii ogólnie prawo, gdzie się mm -hmm, miesza prawo mm -hmm. karne cywilne, administracyjne i Unii, Europej i Unii Europejskiej. I tutaj tak samo właśnie napisałem na tablicy ogłoszeń, że jeżeli ktoś ma jakieś źródła ekonomiczne albo kompetencje chociaż w dziedzinie ekonomii, to bardzo zachęcam do poprawiania działki ekonomicznej w Wikipedii. Jeżeli komuś takiemu brakuje źródeł, to jako właśnie członek Komisji Wikigrantów wspomniałem też o Wikigrantach. No jest bardzo dużo do zrobienia e, i ta działka ekonomiczna e, jest e, no, na moje oko taka trochę opuszczona. No Pewnie nie jedna jest opuszczona, ale ty akurat tutaj z, jak gdyby swoje skupienie e, z, z, skupiłeś się nad tym i, i fajnie, no bo to właśnie tak, tak, się, tak się robi, że, że po prostu skupiasz się na czymś i... I tą, tą działkę można wtedy troszeczkę bardziej wyeksploatować i, i poprawić. No sporo, rzeczywiście, bardzo dużo tych haseł jest, jest poprawionych. Widzę tutaj dwóch użytkowników, jest podzielona, jest tabelka, szablon jest do wstawienia i, i lista naprawionych artykułów 43 tak, tak, tak. i 130. Nawet użytkowników, mhm. bo ten pierwszy użytkownik to jest koordynator tego, który tam zaczął 40 artykułów sam klepał i po 130 jar to Aha, już ja to jest właśnie razem. Po sprawozdanie mm -hmm. i w tej liście jest widać yy, to, to, to, widocznie to mm -hmm, co ja zrobię mm -hmm. warto powiedzieć, że to jest właśnie taki pierwszy spośród projektów instytucjonalnych yy, koordynowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, tutaj specjalne podziękowania dla yy, Michała Buczyńskiego, który yy, no, koordynował ten taki początek Mm -hmm. no znaczy, to znaczy, on właśnie poszedł do tych ekspertów, powiedział im o zasadach Wikipedii e, i, i on prowadził te wszystkie negocjacje związane z rozpoczęciem projektu. No, liczymy Dobra, na, by na, na prezentację Wikipedii. jakąś, na prezentację jakąś. Liczymy po zakończeniu e, na warszawskich otwartych Wiki spotkaniach, na przykład albo. No albo na naszym spotkaniu corocznym. No może już coś się uda, jeżeli z Jarlem porozmawiam tak Aha. na wrzesień, bo my na pewno na koniec wakacji musimy to wszystko zrobić. Ja już swoją działkę zrobiłem. Jarl ma też termin do końca sierpnia, więc na wrzesień na pewno Teoretycznie moglibyśmy już być. No, no to bo, fajnie. No to się. Wtedy na pewno To liczymy no to w każdym razie. Kolejny temat, chyba już możemy przejść, tak? to już no, Jeszcze tak, tak, pytanie, jak ci eksperci, tak, bo ty się z nimi kontaktujesz bezpośrednio, jak oni reagują? Nie. Nie? nie, nie, nie. To wygląda. To ja już wszystko opisałem na swojej stronie użytkownika, także nie chcę za bardzo tutaj już szczegółowo mówić. No, poczekamy na prezentację. Też, które hmm. są sprawdzalne gdzieś tam. To wygląda tak, że. Ja dostaję paczki w, w zipie plików .doc, w tych plikach .doc są teksty nie sformatowane. Ja je formatuję i zapisuję w Wikipedii, linkuję, sekcje robię, mm -hmm. odpowiednią kolejność sekcji końcowych, przypisy osadzam i mm -hmm. No świetnie. No, tak to to mówiono. Resztę dowiemy się z prezentacji i można zajrzeć na stronę e Szymona. Zdjęcia z kanału Flickr Platformy obywatelskie zmieniają licencję na Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach i dzięki temu są przenoszone do Commons. Myślę, że to działanie być może związane z wyborami, ale chyba godne pochwały. Jak, jak najbardziej godne pochwały. Myślę, że... Pozostali ludzie powinni brać przykład i też y, pozostałe partie powinny na takiej licencji udostępnić. No Powinny, nie powinny, tak, znaczy, fajnie, że należy chcą. Należy tutaj też zwrócić uwagę na to, że są też jakieś y, nawet całkiem spore zastrzeżenia i marek i, e, merek, i po tego tego ujętych. E, Oj, coś nam przerywało. Męcia, jakie jeszcze raz i, powiedz, zrobione. jakie są zastrzeżenia, bo nie dosłyszeliśmy Cię. Mhm. Polimerek zwraca uwagę na to, że te zdjęcia, które są zrobione w dużej mierze e, ludziom e, no tak zwanym prywatnym, czyli niepublicznym mhm. e, bez ich uzyskania oddzielnej zgody na takie zdjęcie. I teraz e, być może ci ludzie e, wyrazili taką domniemaną zgodę na to, żeby zrobić im po prostu w tym samym, w tym konkretnym czasie, w tym miejscu jakieś tam zdjęcie Natomiast nie wiedzieli o tym, że to zdjęcie y, będzie udzielone na takiej licencji. No tak, że wąsy i, można dorobić. Będzie robić. możliwe mhm. do takiego rozprowadzania, przerabiania i w ogóle. Tutaj wchodzi w grę y, prawo do ochrony wizerunku. I, y, no tak, powinno to, się no, o to zadbać, zdecydowanie. Tutaj Platforma Obywatelska, właśnie y, fantastycznie by było, gdyby oni wrzucili nie zdjęcia też y, czysto. Promocyjne, PR-owe, propagandowe, czy jak tego nie nazywać, tylko um, tylko zdjęcia polityków, ewentualnie gdzieś tam w otoczeniu, jakiegoś tła, które by stanowili ludzie, e, ale e, ci ludzie tam, ci to, to w tle by, byliby pojedynczy, tak mniej więcej ważni jak drzewa, kwiatki mm -hmm, czy motyl. Mm -hmm, no, wtedy e, można takie zdjęcia A Jeżeli tutaj jest, jest kilka wyraźnie osób, polityk i, i kilku tam mieszkańców miasta jakiegoś tam. A, ja yy, myślę, no, że to nie tym są tym mieszkańcy, tym tylko to miejsca. są kandydaci jacyś na przykład, którzy chcą się sfotografować z przewodniczącym i potem mieć takie zdjęcie, no bo albo, albo też przypadkowi jacyś ludzie, no nie ma przypadkowych no, ludzi przypadkowi, No, e, no bo no, Mnie no, się też nie tak wydaje, że widzimy tam nie kandydatów, tylko jakichś sympatyków, w każdym razie osoby, które nie są publiczne. No tak, tak mhm. na pewno. No trzeba na to I, zwrócić i, to uwagę może. Już, mają właśnie y, zwiększoną ochronę y, wizerunku i y, tutaj te zdjęcia zostały wymieszane czysto informacyjne z takimi wizerunkowymi y, i takimi, które niekoniecznie mogą się znaleźć na no może trzeba. Bo po prostu PO nie ma do nich prawa. Hmm. Może trzeba komuś, kto to robi, podpowiedzieć takie rzeczy, żeby, żeby nie narobił sobie krzywdy na, na przyszłość, prawda? Bo, albo żeby potem nie miał pretensji, że to zostało gdzieś tam znowu skasowane, bo ktoś nie lubi platformy na przykład, bo takie pewnie będą głosy. E, możliwe, że... Znaczy, to było dosyć paranoiczne z ich strony, ale tak mi się przynajmniej wydaje, to jest moje osobiste zdanie, ale być może zarząd po prostu się do nich odezwie, że jeżeli chcecie, no to fajnie, to bardzo fajnie, ale, ale uregulujcie status prawny. No, zwróćcie na to uwagę przynajmniej. Mhm. Dla mnie tutaj nie, nie byłoby problemu w ogóle. Nie, no fajnie, ale to jest, to jest kolejny sygnał, że, że znowu nie. docierają te sygnały o wolnych licencjach, docierają te informacje o tym, jak można publikować, jak uzyskać jak największe audytorium, jak uwolnić, bo jednak e, dzieje się to, prawda? Senat e, udostępnia zdjęcia we współpracy z, ze stowarzyszeniem teraz tak, Platforma Obywatelska. Tak, tutaj będzie właśnie podobno już tysięczne zdjęcie. Aha, no właśnie, to ciekawe. A właśnie... I to warto właśnie zauważyć, tam są zdjęcia autentycznie ludzi publicznych z, i te, z tymi zdjęciami nie ma najmniejszych problemów e, z wykorzystaniem ich w Wikipedii. Mm -hmm. One są szeroko potem wykorzystywane w różnych projektach i nie ma problemów w tych takich prawnych. Scenat wiemy, że od nas się odzywali ludzie, a Platforma sami z siebie, czy ktoś od nas też tam działał? Czy znaczy, to, to nich napisał Rusawija, to jest no właśnie. użytkownik z Australii. E, takich sympatyk właśnie federacji rosyjskiej e, odpowiednik trochę naszego jakiegoś no ciężko mi porównać tutaj do któregokolwiek konkretnego naszego użytkownika, ale taki z jednej strony aktywny użytkownik, komoc z drugiej strony znany z kontrowersyjnych zachowań i e, e, taki co najmniej figlujący. Więc no chociażby ten taki znany epizod z tym, że wystawił chyba na aukcji, czy tam podarował fundacji Wikimedia w końcu, czy portret um, Jimbo. Um, I ten portret um, jest filmik na komocach, jak on był robiony. On był robiony przez tak zwanego artystę Pricassa, który to malował genitalianie. Czy malował, czym malował? Aha. genitaliami No więc i to całkiem, według mnie, całkiem ładnie mu wyszło. E, I ja bym na pewno taką swoją częścią ciała takiego czegoś nie narysował. Nie namalował. E, no niektórzy uznali to za obrzydliwe, tak jak ja mniej więcej uznaję za niepoważne wyśmiewanie się z Polski Wschodniej, a, a darzenie sympatią e, no Federacji Rosyjskiej. Ale to jest już inny temat. W każdym razie e, Rusa Via, e, wyskoczył z czymś takim, że właśnie załatwił nam te zdjęcia z platformy, które się okazały, że tam nie wszystkie są idealne. No bo to w większości, okay. w większości jest tak, że po prostu ci, ci, którzy mogą zmienić licencję, pewnie chętnie by to zrobili, tylko nie wiedzą, że w ogóle po jest co. Jest taka potrzeba w ogóle, tak, nie że, wiem, ktoś, to, że, to, że to można jak to zrobić? No to wystarczy podpowiedzieć. No wiem, jak z nimi to załatwiał, w jaki tam sposób były prowadzone te, te negocjacje. No to wymaga czasu też, też. tak. tak. I, i, I dużo zachodu jednak. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. To jest bardzo trudno komuś wytłumaczyć, żeby oznaczył licencję, żeby uwolnił w ogóle po co, o co chodzi. Łatwiej jest nie udostępniać. Tak. <gł index> Zdecydowanie. No także tutaj jest jakieś otwarcie. Możliwe, że następne partie też się otworzą w tym kierunku, ale no fajnie było, żeby te instytucje Glam się też otwierały w ten, w ten sam sposób. No Zobaczymy, co zrobi koordynator, Ten no który ma być zatrudniany. Od września będziemy rozmawiać Właśnie. z nim pewnie. Słuchajcie, czas nam się powoli kończy, chyba nie zdążymy nic z wolnej kultury dzisiaj omówić. Pewnie to zmierza w kierunku, że będzie nowa audycja, po prostu oddzielna. Jeśli ktoś ma ochotę poprowadzić taką audycję, zapraszamy. Nowiny mm -hmm. Wikiradia może się rozszerzyć na dwie audycje. Na temat wolnej kultury i na temat Wikipedii. Czemu nie? W każdym razie, jeszcze jeden no temat nam został z Wikipedii. Tak zwana prepedia. W ogóle, dlaczego ja wpisałem ten temat do dzisiejszego harmonogramu? Bo, bo dowiedziałem się, że tam trafiają artykuły, które są kasowane z Wikipedii. Na przykład. A dowiedziałem się dlatego, że to tak od samego źródła, może opowiem, że znajomy tłumaczy akurat artykuł na język niemiecki na temat artykułu jednego z użytkowników Wikipedii. Ale nie artykuł wikipedyjny, tylko Nie, nie, nie, prasowy. Tak, prasowy, do prasy, mhm. w którym no, ma duże zastrzeżenia wobec tego, że jego artykuł został usunięty z Wikipedii. I, i tak próbowałem prześledzić ścieżkę, jak to się dzieje, że no, ktoś pisze artykuł, wkłada w to jakąś pracę i nagle, y, potem, nagle potem ten ktoś mówi, że została skasowana jego praca i zniknęła. E, z jednej strony no tak nie jest, bo to nie ginie, nic w Wikipedii nie ginie, prawda? zawsze można znaleźć y, to, co ktoś kiedyś napisał, ale dla takiego użytkownika, który pierwszy raz wchodzi, to może nie jest takie łatwe wcale. No i, i, i w ten sposób dotarłem do tej prepedii. Ale z drugiej strony, no coś jest nie tak z naszej strony, jeśli, jeśli my nie potrafimy tego w odpowiedni sposób przekazać użytkownikom, którzy e, korzystają z Wikipedii. Bo ja rozumiem, że są strony zas zasad, są no, samouczki, są jakieś strony pomocy i to wszystko, ale jednak ta informacja w ten sposób nie dociera do użytkowników. I, i tutaj jest pewien problem, więc zaprosiłem tego, tego użytkownika w Wikipedii, który napisał hasło, któremu zostało skasowane i przeniesione do Prepedii w końcu. Na szczęście nie zniknęło zupełnie. Bo administratorzy chyba mają takie uprawnienia, żeby po prostu na zawsze też usunąć To artykuł. znaczy artykuł generalnie... On i tak gdzieś tam będzie, yy, ale nie będzie widoczny. No to na tym polega uprawnienie no w straży. powinien zniknąć. Sprawia, że artykuł jest niewidoczny dla większości użytkowników. No ale właśnie wydaje mi się, że udało mi się namówić tego użytkownika, jeszcze dlatego nie będę mówił, kto to jest, na spotkanie takie w, z administratorem żeby po prostu nie tyle skonfrontować, ile porównać punkty widzenia i być może wyjaśnić i, i sobie, nam jako wikipedystom i jemu jako użytkownikowi e, pewne rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie się różnimy i gdzie, gdzie jest jakiś problem i żeby... Generalnie chodzi o to, żeby ten problem rozwiązać, a nie po to, żeby, żeby tutaj coś sobie udowadniać. Prawda? Skoro Użytkownicy mają jakiś problem, nie mogą czegoś zrobić, czują się źle, jakim się kasuje, no to coś jest na rzeczy. Zgadzam się, y, powinni czuć się dobrze, jakim się kasuje. Było kiedyś tam <śm> nawet <śm> takie zalecenie <śm> dla pracowników, że klient nie musi być y, obsłużony, w sensie nie musi być załatwiona jego sprawa, ale musi być zadowolony. Także myślę, że powinniśmy. Wracanie <śm> też... do brudnego może być dobrym pomysłem. Yy, wtedy... Tak, przy okazji warto polecić... To jest, to jest bardzo dobry pomysł, ale nie, no wtedy to hasło dalej jest widoczne. Warto polecić narzędzie, które w łatwy sposób pozwala... Yy... Przenieść do brudnopisu, pozostałe przekierowanie zgłosić do skasowania i napisać na stronie użytkownika, co było z tym artykułem nie tak. No ale jak nie ma strony użytkownika, widzisz, no to jest... No tak, to działa tylko dla zalogowania. No, no właśnie, a nie każdy chce się logować i ma do tego prawo, żeby się nie logować. No dlaczego nie? No, nie, nie ma a praktycznie obowiązku. A inaczej według mnie e, e, problem między innymi bierze się stąd, że ludzie mają błędne wyobrażenie o gip na samym początku, Dlatego właśnie Dokładnie. jakiś czas temu y, w Sidebarze, czyli w tym menu po lewej, y, wróciłem taki link do Wikipedia dla czytelników i tam tą stronę, Szymon, gdzie Szymon, to prawda. rozbudowywali właśnie i pisali takie podstawowe informacje dla czytelników. No tak. dla czytelników. Ale Szymon, ehm. ale to prawda, że ludzie mają złe pojęcie, tylko trzeba coś zrobić, żeby mieli lepsze pojęcie i to nie na zasadzie... No więc że... właśnie mówię o tym... Dosyć, dosyć wysoko podlinkowałem stronę, która ma być przeznaczona wyłącznie dla nich. No i czy ona będzie widoczna komuś, kto pisze nowy artykuł? Po prostu z tak. buta? Ona jest widoczna wszystkim pod logiem w tym pasku bocznym. Wszystkim, zawsze, wszędzie. Yy, a no. wiemy jaka jest wykalność? No zaraz, jeśli ja tworzę nowy artykuł, to czy to tam będzie widoczne? bo ja chcę, ja mnie interesuje to, co tam jest napisane w Wikipedii, na tej głównej stronie. E, ja chcę od razu, pisać str o, od razu pisać artykuł, czy wtedy zobaczę tę twoją podpowiedź. E, Szymon, czy wiemy, jaka jest klikalność? Czy wiemy, jaka jest klikalność w tym pasku bocznym, w sensie czy ktoś tam w ogóle zagląda, klika? Oczywiście. Tak, tak, tak. W tym momencie wpisuję sobie w wyszukiwarkę ciąg znaków w, w tym trybie tak zwanym incognito e, klikam sobie na link, że chcę tworzyć takie, takie, taki kas, takie, takie artykuł i mam coś takiego. Przed utworzeniem artykułu przeczytaj pomoc w tworzeniu nowych haseł lub poszukaj istniejącego artykułu, do którego mógłbyś tworzyć przekierowanie. Zanim klikniesz zapisz, podaj źródła w formie przypisu czyniące zawarte w nim informacje wiarygodnymi i sprawdzalnymi. Artykuł bez źródeł i przypisów może zostać zaznaczony jako wymagający do doprac dopracowania lub nawet usunięty bez ostrzeżenia. To, co podkreślam głosem, to jest yy, wyboldowany. Mm -hmm. Pomocy przy pisaniu artykułu poszukaj pos w poradniku tworzenia nowych haseł u przewodników lub też u administratorów. No, to temat jest zostawmy na razie. No niby jest, niby jest, ale no Szymon, to nie działa. To nie działa trzeba wymyślić coś, co będzie działać. Znaczy, momencik, jeszcze nie wiemy, czy to akurat do końca nie działa, ta zmiana, bo zmiana była niedawno, więc jeszcze nie wiadomo, mhm. jakie są efekty. A to znaczy, ta... y, Borys mówi w tym momencie, że nie działa pewnie ta informacja u góry, którą teraz przeczytałem, prawda? No właśnie, bo to... To masz na myśli. Tak, bo ja teraz wpisałem nowy artykuł i właśnie pojawiło mi się to, mniej więcej to, co czytałeś. I, i po prostu, mhm. no to... I tak to już od dawna jest, prawda? I to po prostu nie spełnia swojego zadania. Znaczy, no, fajnie, powodu, że jest. Część ludzi nie czyta tego. No tak. No więc trzeba coś zrobić, żeby do nich ta informacja dotarła. Jednak mimo wszystko. Ale Wikipedia cała, cała jest oparta na czytelnictwie, prawda? <grych> no więc, no e, tak. Wszystkie zasady, wszystko wszystko jest oparte na przeczytaniu. Jeżeli ktoś nie chce przeczytać prostego tekstu. To nie można się e, na niego obrażać. Chce od razu pisać no to nie no, Ale nie, nie można się żawy, na niego ale, obrażać. Mhm. No, violenti non fit in iuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli nie wiesz na jakiej zasadzie coś tam robisz, a potem jesteś zdziwiony, że ktoś mówi, że to jest wbrew zasadom, no sorry. No ale sorry, ale czytałeś dla deweloperów na przykład? Ze strony Wikipedii? Tak. Całość? Oczywiście. Tak? Wersja tak. dla urządzeń mobilnych czytałeś? Bo może na. Ale zasady zachowania poufności to pewnie by, by cię to interesuje. <głosy> <głosy> ale ja nie czytałem. Ja nie czytałem. Na ale przykład. to ogólnie jest mało ważne dla deweloperów, wersja tam coś tam, coś no tam. No właśnie, tam, to jest ale, to, te, to, ale jest, to też jest, i, można powiedzieć, no to jak skorzystasz z tej strony, to powinieneś to przeczytać, prawda, bo tutaj jest, jest link nie, do no, tego, no te, chyba, chyba nie, nie jest nie bez nie, sensu ten link. To jest małą czcionką na samym, na samym dole, a, równolegle to może, a, z Często to jest najważniejsze, co małą czcionką. Wiki, Dobrze. Nie, A to, to, o czym mówię, jest w ramce, na samej górze. Szymon, będziemy o tym rozmawiać na pewno. Ja chętnie porozmawiam z Tobą już poza anteną, bo musimy kończyć. Mhm. E, mhm. Mam pewien pomysł, także nie jest to taka okay. niekonstruktywna jakaś krytyka z mojej strony, bo, bo zawsze, zawsze to się wiąże z jakimś... No trzeba coś mieć, żeby wymyślić, jak to naprawić, ten, ten problem, który powstaje. I, no bo można w pewnym momencie powiedzieć, no tak, no i ludzie nie czytają i cześć, prawda, i, i odpuścić. No, dopóki nie zaczną czytać, no to będzie dalej ten problem, ale można pewne rzeczy tak poprawić, żeby zmusić ich do czytania, albo żeby oni sami to przeczytali, nawet nie, wiedzą, nie, nie będą wiedzieli kiedy. No na tym to jest, to jest cała Czy nauka, która... Wydaje, że dosyć dużym krokiem byłoby zrobienie jakichś ikonografik, albo e, wpój się w kierunku połączenia grafiki i tekstu zatrudnienie kogoś, kto by zrobił jakieś fajne ikonki w ogóle póki co no, czy zatrudnienie, są poproszę kogokolwiek, żeby było w ramach wolontariatu, póki mm -hmm. co nie ma czegoś takiego no, pogadamy o tym, bo będziemy mieli sporo czasu. Chyba uda nam się za tydzień e, nagrać i nadać audycję z Londyną, o czym już rozmawialiśmy wcześniej. E, a na razie kończymy naszą audycję. My jeszcze sobie pogadamy poza anteną i w strumieniu, bo można nas słuchać na żywo. Tak mniej więcej po 13 zaczynamy. Kończymy około 15 e, nadawanie w strumieniu na żywo całej naszej rozmowy, nie tylko audycji. No i na żywo też audycja jest. I zapraszamy na stronę pl.wikiradio.org tam są, to jest nasza główna strona wiki, zapraszamy do dołączenia, do przeczytania, co tam jest przeczytania i zapraszamy oczywiście za tydzień i do słuchania wszystkich kolejnych i poprzednich audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski, był ze mną również Marek Mazurkiewicz Do usłyszenia Szymon Grabarczuk w Lublinie do usłyszenia. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że jeszcze jeden kolega przybył. No właśnie, przybył. właśnie tak. Słyszałem, że ktoś jeszcze przybył. Kto to? Przedstaw się może, powiedz co sobie. Kolega co. ma... O, jest kolega. Oj, słabo cię słychać jeszcze raz. Łazowik. Lazowik. Lazowik, Michał Łazowik. Lazo Lazo A, bardzo nam miło, że dołączyłeś. Jak to tak? Jakoś wszedłeś po cichu, po angielsku. No jest z Nienacka, czyli z Irca. Tak, dokładnie. Marek wrzucił link na, na, na kanale Nowiki na Radio Aha, no. i tak tutaj się znalazłem. No to musimy częściej to robić w takim razie. Fajnie. To dziękujemy, że byłeś z nami również. Do usłyszenia za tydzień. To już koniec audycji.